Witamy, jest 28 września. 21.52, Witam Was Cortas. Witam Was Okrze, jest bardzo późno, jesteśmy trochę zmęczeni, ale postaramy się Wam dostarczyć jak najfajniejszych rzeczy. Mamy trochę fajnej muzyki, którą możemy sobie spokojnie puszczać. Mamy trochę fajnych wiadomości. Z bieżących rzeczy przepraszamy, że trwało to tak długo, ponad 10 dni. Trwało to do ostatniego podcastu. Ja niestety musiałem zrobić taką małą rzecz, która się nazywa obroną magisterską obronę pracy magisterskiej, Więc trochę nam się <coughs> opóźniło. Ale teraz jak... Y... Piotr powiedz coś, powiedz coś. Mówię coś. Piotek, ktoś mówi, jak słyszycie, jest wszystko bardzo dobrze, bardzo dobrze brzmi. Słuchaj, dobra, dwa mikrofony. Dwa dobre mikrofony, czekaj. jest dobre połączenie, jest e, dobra Oksa po prostu znalazł Blastera, który był na Pawlaczu i on, to nawet nie on znalazł, ale jego kumpel, bo my już tam szukaliśmy, a kumpel o dziwo znalazł w tym, nie powiem czym. No dobra, no w każdym razie z zakurzonego soundblastera włożyliśmy i, i jak działa, się na, działa i nigdy nie używajcie kart wyprodukowanych. Płytę główną! Dobrze, to na tyle informacji bieżących. Dziękujemy, że jest coraz większa oglądalność naszej strony. ponad 200 osób dziennie ogląda w stronę celluloid.com. Przypominam, że możecie przysyłać swoje sugestie na temat tego, co chcielibyście u nas usłyszeć albo zobaczyć, albo nie wiem, o czym chcielibyście rozmawiać na e-maila. To jest celluloid.com, celluloid jak łatwo się domyśleć. No i nic, no i zaczynamy. W tym tygodniu, kiedy nie robiliśmy żadnych podcastów. Sporo się zdarzyło, więc Piotrek zacznie. Słuchajcie, no więc Kamil Polak, bardzo mało znany reżyser, nic dziwnego, bo będzie robił swój debiut będący dyplomem w łódzkiej filmówce. Więc Kamil Polak zaszczycił nas ekranizacją Świtezi Adama Mickiewicza. Jest to o tyle interesujące, że jest to film trójwymiarowy animowany, to dość nie, niezwykłe. Teraz ostatnio zrzucamy e, was na wody animowane, bo teraz e, będzie, będą e, zapowiedzi filmów animowanych. Ostatnio był film animowany, e, Okszap dawał wam e, teleedyzyn do filmu animowanego i tak Jasne. dalej, i tak dalej. Dzisiaj znowu recenzujemy film animowany, więc. Tak, ale o tym będzie. Do, dopiero po pierwszej piosence. Teraz natomiast o Panu Polaku. No więc Pan Polak jest studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jest Polakiem? Tak, Pan Polak. Pan Polak jest, Kamil Polak jest Polakiem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dostał 418 tysięcy złotych na swój debiut fabularny. Gdzie jest znalazł? gdzieś Słuchaj, rozdają. Ja tak? znalazł je pod Agencją Produkcji Filmowej i Telewizją Polską. Przepraszam, to ja skończę, Piotrek dokończę, ja, ja wezmę taksówkę. <głosy> no w każdym razie jest to najdroższa jak do tej pory produkcja łódzkiej szkoły filmowej. Film jest realizowany przez Studio Semafor. Są tutaj jakieś chórki, są Chopinowska Orkiestra Akademicka, jest jakaś Rosjanka, która komponuje muzykę. Ogólnie jest Duża, międzynarodowa produkcja i to wszystko realizuje facet, który jakieś pół roku temu jeszcze był studentem. I jak to nie wypada mówić krytykowi, wypas full. Full wypas. Tak, dobrze. Okej, okay. ja troszeczkę przejdę na międzynarodowe e, wiadomości. Sam wody, Rami. wody, międzynarodowe wody. Okej, okay. międzynarodowe wody, okej. Okay. No, w każdym razie odchodząc od wody, <coughs> sam Raimi e, postanawia zrobić następnego Spider-Mana, to już wiemy, to będzie trzeci Spider-Man. E, jest podobnie jak przy pierwszym i drugim krytykowany za taką trochę nietypową obsadę. Ponieważ w pierwotnym Spider-Manie Tobey Maguire i Kirsten Dunst byli parą co najmniej dziwną. Kirsten e, Dunst nie jest szablonową... E, ja nie powiedziałbym blondynką, tylko e, nie jest szablonową rudą Mary Jane, o, może w ten sposób. Z fajnymi, z fajnymi dużymi, dużymi balonami. E, to mimo Goyer też nie wygląda jak, jak super bohater, i to było fajne, i to wielu osób się podobało, ale Tophen Grace, który zaczynał w różowych latach 70. jako m, pryszczaty nastolatek z problemami, który ma grać Venoma, jednego ze złoczyńców, i Thomas Hayden Church którego mogliście ostatnio oglądać w filmie, to, to wrzucę swój, swój mały kawałek, swoje trzy grosze, w bardzo dobrym filmie Sideways, o dwóch przyjaciołach, którzy wyjeżdżają na południe Kalifornii, którzy tam... Um, um, ten grubszy, to ten, ten wyższy, czy ten niższy? Ten niższy, to ten jest Tomasz Hayden. To nie, nie, nie, nie, nie ten grubszy, tylko ten chudszy. <laughs> Oczywiście chudszy, wiecie wszyscy, o co chodzi. Chudszy, wyższy, czy niższy? <laughs> w chudszy, wyższy. chudszy, wyższy. Thomas Hayden Church. A! Um, Skrzydła. Tak, skrzydła. Pamiętacie, no na pewno jako mechanika ze skrzydła może niektórzy z was. E, ostatnio grywa w takich ciekawszych, fajniejszych rzeczach, podobno na, Bra na Broadway coś grywał. E, Thomas Hayden Church będzie grał Sandmana, natomiast właśnie Tofer Grace będzie grał Venoma. E, dziwny wybór dwóch świetnych aktorów, naprawdę. Tofer Grace e, grywa ostatnio bardzo fajne rzeczy, Ostatnio z Johansson ale Johansson zagrał. Nie jest, ale to nie są górnopułkowi aktorzy. To nie są górnopułkowi aktorzy i to jest bardzo dobrze. Natomiast... To jest bardzo dziwne, dlatego że wcześniej przeciwnikami byli właśnie... To ale to jest ta klasa aktorów, takich wybijających się aktorów, tak jak Kirsten Dunst była Ona, Tak, to są aktorzy na fali. Ja podejrzewam, że prawdopodobnie Toffer Grace po tym filmie z, z Denisem Quaidem i Scarlett Johansson ostatnio. A Thomas Hayden Church właśnie po Sideways. To są takie dwa, dwa wybicia nowe i to może być ciekawe. No, zobaczymy. No, ja nie widzę Tofera Grace'a jako mięsiastego, dużego, napakowanego venoma. No, ale no zobaczymy. Thomas Hayden Church jest w miarę silny, w miarę muskularny. Mo może się nadawać na złoczyńcę takiego. Chociaż wiesz, jak, ale Sandman jak akurat musi być. Jak... Jak sideways jak to było w polsku, się nazywało? Be bezdroża, bezdroża, rozdroża, rozdroża, no musimy sprawdzić. No nie no. pamiętam, no w każdym razie, uh, dla mnie on tam nie wygląda jak muskularny facet, no widziałem jego jak tam tyłek. Ja pamiętam się ze skrzydeł. <laughs> Wflaczały. splaczały. Może się na, no, Może się starzał. wiesz, wiesz, oni ćwiczą, czy do tych ról, co? Jasne, jasne, A, silikon tak. sobie wsadzają. Nie, tam nie widziałeś brada pitania. No dobra, nie warto, no słuchajcie. E, następna fajna informacja, którą chciałbym Was zaszczycić, to to, że będzie kolejny Conan. O, o, o, o, tak też to czytałem. Kolejny Conan, e, pod tytuł Czerwone Ćwieki. Co, co to są Ćwieki? <grym> nie, nie, nie, nie wiem. Czerwone Ćwieki. No to będzie jakiś, no, jakby było wiem. Ćwierki, to bym to zrozumiał. To, to no słuchajcie. E, jest Ron Perlman, będzie grał Conana, będzie Mark Hamill, będzie nas kochany Clancy Brown, o którym na pewno nic nie słyszeliście, mm -hmm. ale w czym on grał w teraz ostatnio? Mm -hmm. <grym> Clancy Brown wsławił się ostatnio rolą w serialu, który, któremu kiedyś, ja myślę, poświęcimy chwilę. Na pewno. Na pewno poświęcimy mu chwilę, to jest Carnival. To jest jeden z najwybitniejszych seriali, chyba jakie widzieli, na pewno ja widziałem w życiu. Ale na pewno będziecie mogli go kojarzyć po filmie Nieśmiertelny, gdzie był w pierwszej części głównym przeciwnikiem Lamberta. No tak, no, w każdym bądź razie, żeby Was nie straszyć, powiem krótko, to nie będzie film popularny, to, to będzie film animowany, będą ludzie podkładali głosy, których tutaj wymieniłem przed chwilą. No więc tak, wcześniej było zamierzenie, żeby zrobić z tego film wideo, no ale akurat cieszy znaczy, się... To jest jakaś taka niskobudżetowa nisko produkcja raczej. Taka niższa, prawda, niższa nisko tak produkcja. Mm -hmm. Jakieś tam e, o parę milionów mniej, ale 4,5 miliona. O, 4,5 Strasznie mało. Strasznie mało, tak. Kamil Polak dostał wcześniej 418 tysięcy PLN, prawda? No to prawda? Nie Czyli Polska Ludowa Nowa, jak to mówi. Tak. Mm -hmm. moja, nowa, moja nowa babcia. <laughs> ze strony mojej żony. No, w każdym razie 4,5 miliona wyjdzie na film animowany. No, wcześniej miał być z tego zrobiony film na wideo i DVD, no, ale oczywiście Conan cieszy się na tak dużą i niesłownącą sławą wśród fanów, że postanowiono zrobić do kina okay, no Zobaczymy jak to wyjdzie. No. Na koniec taka ciekawostka a propos kontynuacji na siłę. Zobaczyłem wiadomość na temat kontynuacji 8 mm. Nie wiem czy pamiętacie 8 mm. Pamiętamy. Pamiętamy? Jego nie pytałem, no ale dobrze no. no. to powiedz coś na temat 8 mm. No słuchaj, no to jest ciężki, dobry film. Mhm. E, nawiązuje... no, to jest film Smohera z 1999 roku z e, o, o. O detektywie, o który musi wniknąć w to środowisko. Takich hmm. masochistyczno-pornograficzna. To, to, to, to, Masochistyczna to jest mało powiedziane. Sadystyczno-masochistyczno-mordercze. O właśnie, właśnie. środowisko. Jest to odkryta, tak zwane, odkryta. To się nazywa Snuff Movies, to są filmy, na których y, ludzie nie tylko biją się i, i poniżają, ale naprawdę zabijają, zabijają i kaleczą. Tak. Tak. W każdym razie jest ciężki, odkryta 8 mm nagrania. Wszystko obraca się do około 8 mm nagrania. No i na co, coś wiadomo zabijam. więcej na temat drugiej części? Y, w, nie. Wokół czego y, Fabuła tam? jest zupełnie inna. Krąży się wokół jakiegoś polityka. Który, który jest filmowany w jakiejś takiej niedwuznacznej pozycji. Znowu się... Tak, znowu się tam cykał z kimś i, i chodzi, o, chodzi o materiał. Ten materiał oczywiście jest nagrany na 8 mm, no i to, to jest to nawiązanie. Obsada jest... Nie znam nikogo z tej obsady, nie wiem, kto tam gra, nie są to nazwiska mi znane, nie jest to Joel Schumacher. I nie jest to Nicolas Cage? I nie jest to Nicolas Cage. Naprawdę? Naprawdę nie. No to, to w takim razie będzie jakaś kicha. To będzie kicha. Drodzy widzowie, oświadczamy wam, to będzie kicha. że kicha pod tytułem 8 mm 2 nie będzie, będzie dostępna u nas w naszym sklepie internetowym. Nie będzie dostępna gdybyśmy w naszym mieli. sklepie internetowym, gdybyśmy go mieli, a nie będziemy go mieli. Dobrze, no to na tym kończymy. E, dzisiaj kawałek. Polskiej grupy, którą ja uwielbiam i będę ją puszczał jak tylko będę często mógł, a rzadko wypuszczają swoje kawałki. To jest grupa, która się nazywa Star of 77. Nagrywają bardzo rzadko, bardzo fajne rzeczy. To jest, powiedziałbym, że to jest big beat, ale to nie jest big beat. Spróbujcie sami, spróbujcie, zobaczcie. To jest Star of 77 Rozczarowanie. To był Star of 77, czyli gwiazdy 77 rocznika. Kował się nazywa Rozczarowanie, znajdziecie go na mp3.pl. Zapraszamy Was gorąco z Star of 77, jeden z najfajniejszych polskich zespołów, który mogłem tam kiedykolwiek wygrzebać muzycznie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie, którego nie było w polskich kinach, który... Ukazał filmie, się ono, w którym możecie się pośmiać z czarnych Żydów, z kobiet, z inwalidów, z kogokolwiek innego. <grym> tak, to jest film, który nie ma granic, to jest film, to tak naprawdę jest serial, który nie ma granic, to jest y, Family Guy, czyli po polsku. Głowa Rodziny. Głowa Rodziny, którą mogliście oglądać prawdopodobnie na Polsacie albo na, na TVN4, Czwórce. Na TVN4 na i to zawsze późno wieczorem tak. i zawsze mnie to denerwowało. <grym> Serial, który na pewno jest bardzo ciężki do przetłumaczenia. Rozmawiamy tak naprawdę o serialu, dlatego że film jest zlepkiem. Film został wypuszczony bezpośrednio na DVD w Stanach, nie było go w ogóle w kinach. Jest bardzo hermetyczny, od razu uprzedzamy, jeżeli nie znacie serialu, ja od razu się uprzedzam troszeczkę jako człowiek, który powinien to oceniać obiektywnie, tak? Ja bardzo jestem fanem serialu, oglądałem pierwsze dwa sezony, nawet wtedy, kiedy miały problemy, pierwsze dwa, chyba trzy, chyba były trzy sezony w Family Guy Seria miała olbrzymie problemy, zarząd Foxa, sieci, która puszczała ten serial, miał olbrzymie zastrzeżenia co do tego, czy to rzeczywiście jest śmieszne, czy to rzeczywiście nie przesadza pewnych, przekracza pewnych granic. Piotrek, jakieś ogólne wrażenia? Słuchajcie, film dzieli się, krótko mówiąc, na trzy historie. Trzy epizody, tak. Trzy epizody. No to bardzo sprawny jest jedno wynika z drugiego i nie Zypoty. ma żadnej, hmm. żadnej czarnej karty, na której jest napisana część druga, trzecia i tak dalej. Część pierwsza opowiada o historii sukcesu głowy rodziny tytułowej w telewizji. Mhm. Druga to postukiwanie przed najmłodszego członka rodziny, rzekomo biologicznego ojca. Mhm. A trzecia to jest taki animowany powrót do przeszłości. Krótka przerwa. O czym jest Family Guy? Family Guy bazuje na takim tradycyjnym koncepcie, na którym bazowali Simpsonowie, na którym bazowało mnóstwo... M, takich klasycznych seriali. E, trochę to przypominam, nie, ja nie mogę tego pamiętać, ja tego nie znam. To był taki serial, który się nazywał Brady Bunch. E, taka klasyczna, e, taki klasyczny sitcom o rodzinie albo na przykład Kozb o Kozbich. To są takie sitcomy o rodzinie, seriale o rodzinie, trochę zabawne, trochę familijne. Te seriale za każdym razem wyśmiewają ten koncept. No mamy, ten... mamy rodziców, mamy, mhm. mamy e, synka, córeczkę w wieku takim ustawówkowo licealnym. Synek jest, i mamy synek jest przygłupem, córeczka jest. Zakompleksioną, zakompleksiona nastolatką. No i mamy nad wyraz inteligentnego i niemalże genialnego niemowlaka. Tak jest, mamy genialnego niemowlaka, psa. który chce zniszczyć świat i psa, który ma problem z alkoholizmem. No, w każdym bądź razie y, przez serial przewija się mnóstwo barwnych postaci, które również mają swoje epizody bądź dłuższe role w filmie. A ja również oglądałem ten film, jakby nie było. No naprawdę? <grafy> naprawdę, naprawdę. Muszę ja tego tak obejrzał film przed audycją, naprawdę. Słuchaj, <grafy> poprzednich nie oglądał. Nie, poprzedni nie oglądałem. Ale <grafy> to tylko pokazuje, jaki jest dobry. No, w każdym bądź razie, mówiąc krótko, mnie zaskoczyło jedna rzecz. Mm. Mianowicie człowiek, który był e, autorem serialu, nie wyreżyserował ani nie napisał scenariusza. Do ani jednego filmu. odcinku. Nie, nie, nie. Do, do, właśnie o to chodzi, że napisał do odcinków no serialu. Z, y, y, y, ale do odcinków, które wchodziły w skład A, filmu? Nie, nie. nie, no właśnie, nie, nie, nie do filmu no. fabularnego nie, właśnie. Tak, tak. No. tak, tak no, mhm. Więc człowiek, który jest odpowiedzialny za serial, nie był odpowiedzialny za film fabularny. Tak, fabularne, animowane, animowane. No powiedzmy, że, powiedzmy. że, że, powiedzmy, że quasi-fabularne. Jego rola z, z, z zmniejszyła się tylko i wyłącznie do odtworzenia głosów głównych. Kolejne modelu. słowo wyjaśnienia. E, człowiek, który to wymyślił, wyreżyserował, żeby było zabawniej i naprawdę jest zabawnie w jego przypadku, gra tam praktycznie wszystkie postacie głosami. E, jest, no to jest, to jest multi-instrumentalista. Seth MacFarlane to jest człowiek, którego rzeczywiście można docenić, jeżeli się usłyszy, z jaką łatwością on operuje głosami i jak bardzo ten serial jest y, autorski, jak ten film, no to no, w końcu to jest też film, jak ten film jest autorski, jak bardzo on jest autorski. Y, y, y, oczywiście znajdziecie tam, y, ja to wrzucę jeszcze swoje trzy grosze, znajdziecie tam, serial jest bardzo hermetyczny i dlaczego go polecamy? Pomyślałem, że to bo, może być bardzo dobry pomysł, dlatego że jeżeli operujecie w wystarczającym stopniu językiem angielskim, a nie musicie, bo, mo, bo chyba. Jest je, dobre tłumaczenie. Jest dobre tłumaczenie gdzieś dostępne w sieci. Jeżeli obejrzycie ten serial, to jest świetny test na to, jak dobrymi jesteście znawcami kina. Bo przyznam się szczerze, niektóre dowcipy a większość dowcipów tam jest y, oparta o filmy, o gagi są oparte o różne skojarzenia z filmami, jest tak hermetyczna, jest tak trudna do odszyfrowania, że nawet wytrawniki mają Dużą frajdę sprawia od rozgryzania samych tak. nazwisk, które słyszycie, odniesień, które możecie zobaczyć, tak naprawdę chyba w każdym odcinku Family Guy'a, no już nie, nie wspominam o filmie, bo tam jest po prostu tego masa, jest olbrzymia góra różnych nawiązań, które można sobie odczytywać. Tak samo jest w Simpsonach, tylko tutaj macie jeszcze taką specjalną e, e, szlifierkę w postaci bardzo otwartego i bardzo trudnego dowcipu. To Już nie, nie powiem, że to jest brytyjski dowcip, bo to jest ponad brytyjski dowcip. Jest bardzo ciężki taki dowcip, który no, trzeba lubić, no, co tu dużo ukrywać. No więc tak, film został wyreżyserowany przez pana Pita e, Michelsa. Dobrze mówię, tak? Pete Chyba Michel, tak. tak? Mhm. A facet, mi się wydaje, że on został wynajęty tak na, na dobrą sprawę do tego filmu, bo on zrealizował tylko dwa odcinki Family Guy. Na, cały, na całe trzy czy cztery sezony. Mhm. On jest bardziej, bardziej znany, był w, w latach 80., koniec 80., początek 90., przy realizacji Simpsonów. No tak, tak, po to jest nastukał, nastukał, nastukał, tak. nastukał Simpsonów od cholery. Natomiast tutaj zrobił sobie tego Stewie Griffin. The Untold Story. Tak jest. To jest, to podejrzewam, że tytuł jest nieprzytłumaczony, to jest e, nieznana historia z Griffin'a. Nieopowiedziana. Nieopowiedziana, nieopowiedziana no. nie, historia, Stewiego. nieznana, niepowiedziana historia Steve'ego Griffin'a, który jest tym małym dzieckiem z, szerokim, z szeroką głową i ambicjami podbicia świata. E, jeżeli ostrzegamy lojalnie, że Serial jest bardzo hermetyczny, znaczy, ja ostrzegam, że serial jest bardzo hermetyczny. Powtarza się, powtarza naprawdę, się. Naprawdę, nie, nie to, jest, to, jest, to jest dobry film, ale ostrożnie, bo po pierwsze ten, ten dowcip jest hermetyczny, po drugie ten serial jest hermetyczny. Znaczy, zacznijmy od tego, że ludzie, którzy lubią taki dorosły dowcip w filmie animowanym, będą się dobrze bawili, naprawdę. I to jest też jeden z pionierów gatunku, ja myślę. To jest jeden z pionierów gatunku, bo to, co stworzyli Simpsonowie przez te chyba 11 lat, teraz chyba 11 sezon leci Simpsonów, czy 12, już nawet nie pamiętam. To, co stworzyli Simpsonowie, co stworzył Matt Gering. E, ciekawostka. W ostatnim wywiadzie e, Matt Gering, który jest twórcą Simpsonów, tak naprawdę zarządza Simpsonami i e, jest też twórcą Futuramy, pewnie wiecie, może nie wiecie. Przygody Freja w Kosmosie. Przygody Freja w Kosmosie, Piotrek nie to poradował polskim tytułem, jest, e, bardzo nie lubi Satom i uważa, że ten dowcip jest prostacki, jest nieciekawy. Bo... Ja jeszcze, jeszcze, tak. jeszcze tylko dokończę. E, Matt Stone i Trey Parker, którzy wsławili się dowcipami o gównie cyckach, śmierdzących, żeńskich drogach rodnych i tak dalej, i tak dalej. Uważają, że, też uważają, że ten dowcip jest nie na miejscu. Ten serial jest nieśmieszny i oni w ogóle gardzą Setem McFally. Generalnie nie lubią się. Set McFally nie jest lubiany Hollywood. To jest dla mnie... A on odpowiedział sobie to ładnie w jednej z pierwszych scen filmu, kiedy reporter pyta się właśnie głównego bohatera tytułowego o... o co? O futurama, O futurama, O futurama. Tak. W tym momencie się mały, mały pyta, z jakiej gazety facet jest, a on mu rzuca jakąś nazwę i w tym momencie dostaje... Dostaje fango. Dostaje Ta. ostry wycisk. Tak, tak. Znaczy to jest... To są takie standardowe nieznanski. Sympatia niesnanski. jest obustronna. Jest jeszcze ciekawa jedna rzecz, którą... Ym sobie zanotowałem, miałem taki jakiś, taki, taką burzę mózgu miałem, <grafię> jednoosobową, i jak jechałem do domu i myślałem o tym filmie. I ciekawostka, Fox, który jest znany z tego, że puszcza bardzo odważne seriale animowane, puszcza Futuramy, która momentami, to jest seria Greyinga, on nie jest bardzo ostry, ale teraz zaczął puszczać Family a który jest mocno, bardzo mocno antyrepublikański. Antybuszowski, przeciwko wojnie, przeciwko idiotyzmom związanym z, z, z takim prostym myśleniem republikańskim zasadzonym gdzieś na w amerykańskiej kulturze takiej um, taki starszy. No, słuchajcie, mówiąc krótko, to nie jest film poprawny polityczny, bo jeżeli w serialu pojawia się wzmianka na, na temat Hitler Show, to, to ja nikt nie mówi, że to jest film poprawny polityczny. Tak, rzeczywiście. To jest, to jest, um, on zabija kontrowersję. I co jest ciekawe, Fox jest stacją znaną z tego, i to nawiąże jeszcze filmowo, bo ja nie opowiadam o politycznych rzeczach, ja cały czas się trzymam filmu. Fox jest stacją niesamowicie znaną z tego, że ich program informacyjne to jest papka, która amerykana robi wodę z mózgu pod, po, w, w kierunku polityki probuszowskiej przynajmniej ich blok informacyjny. Dla mnie to jest niesamowity kontrast. Jeżeli możecie, zobaczcie sobie dokument, który się nazywa Outfoxed, czyli przefoksowani, nie? coś takiego. To jest dokument o tym, jak rzeczywiście republikański kanał informacyjny, jakim jest Fox, jest potwornie potwornie zdominowany przez republikanów i jak, jak brutalny i ohydny sposób oni manipulują ludźmi. Bardzo przekonujący, bardzo ciekawy dokument. Czekamy na taką samą wersję polską o TVP i kontaktach z SLD. Ja jakoś tego nie widzę, wiesz, to nie jest aż takie radykalne, to co się działo w Polsce kiedyś, z, z, z, dawno temu jeszcze z... Za, z za Roberta? W... Za Roberta, tak. Za Robert... Wys wysoki Robert tak zwany. No dobrze, no, słuchajcie, ciężko mi to komuś polecać, nie wiem, nie bardzo wiem jak film ocenić, bo jestem wielkim fanem serii i wiem, że nie, nie każdemu się to może podobać. No. Słuchajcie, film jest, jest w decha. Dużą dużo. mi sprawiło rozgryzanie wszystkich zagadek, jakie są filmowe, jakie są w tym filmie. Mhm. A co fajniejsze, tam nie ma tylko i wyłącznie dowcipów bazujących na filmach, ale również dowcipów samych w sobie, mhm. chociażby scena kaskaderska. Tak, scena kaskadersza. Nie będziemy, Nie będziemy nic zdradzać. Zobaczcie z film. Stewie Griffin, The Untold Story. Finalny wynik Corteza. Słuchaj, na 4+. Plus. Ja 4 mniej. Wydaje mi się, że po pierwsze ta zamknięta konstrukcja, po drugie myślę, że jednak ten film jest troszeczkę taki niespójny wewnętrznie. To są jednak trzy osobne odcinki w serialu polepione jakoś w środku taśmą Plus, plus jednak to, to, to, że ciężko jest zrozumieć niektóre dowcipy, nie oglądając serialu. To jednak to mamy ten komfort, że znamy serial, ale podejrzewam, że gdyby się ktoś podchodził z zewnątrz, miałby duże problemy z dowiedzeniem się, o co chodzi z, z tą głową A. rodziny i, i, i co tu się w ogóle dzieje. Na początku jest duży chaos, ciężko się zorientować, co się dzieje. Jeżeli nie przekonaliśmy was do obejrzenia tego filmu, to sugeruję, żebyście sięgnęli do serialu. Dlatego, że serial jest o wiele bardziej wart obejrzenia jeżeli Wam się spodoba, mhm. to wtedy możecie spokojnie sięgać do, do filmu, bo będzie to po prostu taka wisienka mhm. do tego, co widzieliście wcześniej. Tym bardziej, że twórcy byli wielokrotnie nominowani do nagrody Emmy. Tak. Tak, to prawda. Jeżeli uda nam się, spróbuję, ja nie wiem, piątek czy, czy leci teraz Głowa Rodziny gdzieś w telewizji? Nie, Wydaje mi się, że, że, że nie. nie. Chyba skończyli już kupowanie, to był nieudany eksperyment, szczególnie w Polsce. Ale, ale dobrze, spróbujemy coś wam znaleźć jeszcze na ten temat. No słuchajcie, no, a poza tym nie wiem, czy to będzie dla was coś interesującego, ale sporo osób takich bardzo znanych użyczyło głosów do, tych, do tego filmu. I tam jest między innymi Seth Green, Drew Barrymore, kto tam jeszcze jest? Mm -hmm. Ron Livingston. E, przez sekundkę się przewija, Michael Keller Duncan, e, Tori Spelling, Jason Priestley. To Mówiąc, takie... krótko Mówiąc krótko, Beverly Hills. Zobaczcie, nie chcemy wam psuć, bo każde ich wejście jest, jest opatrzone jakimś odpowiednim dowcipem, więc. No więc to tyle. Słuchajcie, dobrze, no kończymy dzisiaj kawałkiem, który nazywa się. Nazwa jest skomplikowana: Michael tilt your head back, czyli Michael odchylaj głowę. To jest Krystyna Aguilera pomieszana z Michaelem Jacksonem, pomieszana z jeszcze jakąś masą różnych fajnych rzeczy. Yy, z... MESHUP Naprawdę? Ja myślę, że tak MESHUPTOWN.COM yy, Dostarczył nam tego utworu Zapraszamy Was na MESHUPTOWN.COM Tam są naprawdę świetne kawałki Co 2-3 dni możecie coś naprawdę fajnego ściągnąć Do, miejmy nadzieję, jeszcze tego tygodnia Może coś jeszcze nagramy szybciutko Ponieważ po mojej obronie czuję się bardzo silny I zwarty i gotowy, jak już Słyszeliście no w intrze. E, żegnamy się z wami e, Z tej strony Okrza I Kortas I teraz um, Żegna się z wami Kristina I Michael Do przyszłego tygodnia Prawie